Ciśnienie w oponie, czy to w samochodzie, czy w traktorze jest bardzo ważne, bo przecież opona to tak jak kopyta dla konia. Zdania są bardzo różne i różne są sposoby pompowania. W samochodzie pompujemy więcej, w ciągnikach nawet poniżej jednej atmosfery. Ale widzę na oponie Treleborg jest napisane 3,5 atmosfery. O co chodzi? Na wszystkich oponach produkowanych przez firmę Treleborg. Jest taki mały obrazek, taki piktogram i na nim jest napisane dokładnie 3,5 bara. I tam są takie małe jeszcze strzałki, których nie każdy dostrzega. Nawet, powiem więcej, nawet serwisanci bardzo często posługują się tym obrazkiem po to, aby udowodnić swoją rację, że tyle ma być napompowane. Jest to kardynalny błąd, jest to informacja mówiąca tylko i wyłącznie o tym, że jest to ciśnienie montażowe. To nie jest ciśnienie eksploatacyjne. To jest ciśnienie montażowe, ciśnienie eksploatacyjne, ponieważ następuje bardzo duży rozwój w maszynach rolniczych, w czołnikach rolniczych, również tak jest i w oponach. Opony są produktami w tej chwili już Treleborga, produktami wysokotechnologicznie złożonymi, a więc yy, ciśnienia pracy są zróżnicowane. Yy, co to jest ciśnienie montażowe? To jest ciśnienie tylko do założenia, koła? Dokładnie tak, to jest ciśnienie, które pozwala nam prawidłowo osadzić oponę na Feldze, a prawidłowa opona na Feldze. Jest wówczas zabezpieczona przed samoistnym obracaniem się. Przy ciągnikach wysokiej mocy nie ma problemu obrócić znaczy się, nie ma problemu obrócić opony na felze, ale przy prawidłowym osadzeniu. Ba, bardzo ważna jest pasta monterska, o której kompletnie z doświadczenia to wiem serwisanci w ogóle nie zwracają na to uwagi. Ja podam taki przykład, że montujewana jest opona yy, rolnicza nowa na felge zamontowana jest na pastę od samochodów ciężarowych. To jest pasta, która wysycha w innych temperaturach, w temperaturach wysokich. Ona znika, Podpala się samochód, jedzie w trasę, opona się nagrzewa, pasta znika, jest wyschnięta. Jeśli taką pastą zamontujemy oponę rolniczą, nie uzyskamy takiej temperatury, aby opasta nam wyschła. Wówczas co się dzieje. Załóżmy, że taki ciągnik od razu o wysokiej mocy jedzie w ciężką pracę w pole. O to zakładamy na pastę, żeby było nam łatwo zamontować, a więc żeby był pewien poślizg. A więc poślizg nam zostaje przy pracy. I trzeba dłuższego czasu, dłuższego okresu czasu, aby ta pasta nam samoistnie wysła. Dlatego pasty monterskie do opon rolniczych po, nigdy nie powinny być to pasty od samochodów ciężarowych. To powinny być specjalne pasty szybko schnące do właśnie opon przemysłowych, do opon rolniczych. Czyli to jest jeden element, o którym musimy pamiętać, gdybyśmy przypadkiem zmieniali sami oponę. A to ciśnienie montażowe to znaczy, że należy najpierw dopompować do tych 3,5, a później spuścić? Dokładnie tak. Samemu założyć oponę taką dużą, jak jest w tej chwili, jakie są opony niskociśnieniowe, opony niskoprofilowe w ciągnikach rolniczych montować na felgę, samemu jest dużym ryzykiem, ale pewnie są tacy, którzy to potrafią. Montujemy do 3,5 barów, tak jak mamy napisane. Zostawiamy ją na chwilę, następnie ustalamy ciśnienie, nasze ciśnienie eksploatacyjne, na którym będziemy chcieli eksploatować tę oponę. Do konkretnej maszyny? Do, to zaraz powiem. Ją to ciśnienie ustalamy na przykład rekomendowane, o którym bardzo często mówię. Rekomendowane ciśnienie w oponach rolniczych to jest 1,6-1,8 bara. To jest ciśnienie rekomendowane na oś tylną, rekomendowane na przód to jest 1,2-1,4. Ja mówię o ciśnieniu ogólnym i teraz jeżeli my chcemy eksploatować oponę nowoczesną, na nowoczesnym ciągniku, na nowoczesnej maszynie, to ciśnienie możemy ustalić już zupełnie inne. I opony treleborga, te wszystkie opony, które nie mają żadnego oznaczenia VF i IF, możemy ciśnienie ustalać od 0,406, zależy od rozmiaru, nawet do 2,4. Uzależnione jest to od prędkości jazdy, mocy ciągnika, maszyny, z jaką pracujemy. Na naszej stronie internetowej jest load kalkulator, yy, dokładnie tak się nazywa www.trelleborg.pl load kalkulator, od, odszukać, tam możemy sobie ustalić właśnie, wykorzystując te wszystkie parametry. Ale to znaczy, że pracujemy z jedną maszyną przy określonych ciśnieniach, a, otwieramy właśnie. stronę, yy, wyliczamy a, sobie, a że drugiej maszynie potrzeba a, innych ciśnień i co? I biegamy za I Musimy z agregatem. zmienić ciśnienie, niestety, dlatego musimy podjąć decyzję. Na niektórych ciśnieniach nie możemy przekroczyć 10 km na godzinę, a więc nie możemy z takim ciśnieniem pracować w czasie transportu, czy w czasie szybkiego przemieszczania się. Stąd mój nacisk na wszystkich spotkaniach z rolnikami jest na ciśnienie rekomendowane. Jeżeli... A myślę, że w niedługiej przyszłości będzie tak, że ciśnienia w czołnikach będą sterowane centralnie, bo już takie są. Są, jeszcze nie są, być może w seryjnych produkcjach, ale na targach rolniczych możemy spotkać wyspecjalizowane firmy, które takie urządzenia montują. Wówczas jak najbardziej ten, ten czynnik zmienności częstego ciśnienia i wchodzenia, ingerencje, pompowanie spuszczanie będzie dla nas już bardzo szybki, czyli po prostu z kabiny ciągnika ustalimy ciśnienie pracy. Ciśnienie to jest jedna sprawa, ale jeszcze masa kół tak, razem z oponą. Część rolników stosuje oprócz obciążników przednich, obciążników zawieszanych na koła również zalewanie opon cieczą. Czy to dobry pomysł? Czym zalewać? Jak zalewać? Temat rzeka, tak bym powiedział. I ilu producentów, być może tyle jest szkół. Ja posługuję się taką starą szkołą. Po co zalewamy opony cieczą? A więc każda opona ma swoją określoną nośność. Jeśli mamy jakąś do zamontowania ciężką maszynę, a brakuje nam nośności, a są na kołach zamontowane obciążniki, wówczas zmuszeni jesteśmy te obciążniki zdjąć, i dociążyć ten ciągnik. A być może czasem bardzo często jest też tak, że mając nawet obciążniki, mamy taką maszynę albo takie ziemię, że nie musimy jest jest jeszcze leczki. dociążyć. I teraz zalewanie cieczą jest o tyle bardzo dobre, że my dociążamy maszynę, ciągnik rolniczy, nie obciążając ją nie obciążając tej opony, ponieważ ta cięż znajduje się jakby poza osią. Tak to można sobie jakby wytłumaczyć, chociaż nie do końca to dalej musiałbym poprowadzić dyskusję, że ta opona jest obciążona, tylko nie takim ciężarem, jaki się znajduje w tym kole. I teraz przykładowo, jeżeli mamy oponę, która mieści 1000 litrów wody, a więc jeśli nalejemy tam 1000 litrów wody, to mamy tysiąc kilogramów dociążenia. dociążenia. To jest bardzo dużo. Ale gdybyśmy mieli te same 1000 kg zaczepić sobie na przednim no, to ona niestety już nie, klapnie. Absolutnie. Ona, ona ma nośność czasami 1400, 2400, 3400, a więc zależy to wszystko od, od rozmiaru. I teraz jak zalewamy, czym zalewamy? Oczywiście przykład wody jest tylko po to mój, aby, aby wspomnieć jakie to są kilogramy. Zalewamy opony cieczami najczęściej nie zamarzającymi, chyba, że ktoś chce spuścić to ciśnienie, tą, przepraszam, tą ciecz na zimę, wyssać, bo takie są, są tacy, którzy zalewają bardzo często zwykłą wodą, potem na zimę tą wodę po prostu z tej opony usuwają. Zalewamy, są tacy, którzy zalewają opony płynami chłodniczymi, rozcięczają je tam troszeczkę i zalewają takimi płynami. To też jest nie niszczy gumy, bo o co chodzi? Chodzi o to, żeby nie zamarzało i nie zniszczyło nam gumy. Żeby nie rozsadziło. I, i też nie rozsadziło. I zalewa się to y, cieczami niezamarzającymi. To są tlenki wapnia i miedzi. Albo ten, albo ten składnik chemiczny. Zapraszam na naszą stronę internetową. Tam można sobie odszukać jaki rozmiar opony, jaka jest pojemność tej opony, ile mamy przygotować cieczy, ile mamy przygotować y, tego środka chemicznego, wymieszać go, aby go następnie napełnić. No ale właśnie, bo tak, teraz kwestia ilości tej cieczy jeszcze. Zaleca się w maszynach leśnych napełnić 50% pojemności opony, a w maszynach rolniczych, takich jak ciągnik, napełniamy 70%. 70% to jest wentyl u góry napełniamy. Jeśli pojawi nam się na wysokości wentylka sieć, przestajemy pompować, ponieważ i tak potrzebujemy poduszkę powietrzną. Czyli to 30% które nam zostaje, napełniamy, pompujemy ciśnieniem eksploatacyjnym. Eksploatacyjnym, a nie, nie żadnym innym. Nie, bo normalnie pompujemy opony tak my... i to tak, czymś jeżeli. Rekomendowanym ciśnieniem robimy to na przykład na tym 1,6, popujemy 1,6 i z tą cieczą oponę eksploatujemy. Bo gdybyśmy dali za dużo cieczy, to ona nam i tak i tak wycieknie przez ten to Znaczy, Jeżeli a gdyby będziemy, za mało? Wtedy będziemy odczuwać takie koło zamachowe, kołysanie. Zanim, kołysanie, zanim ciecz nie rozprowadzi nam się po kole równomiernie. To będziemy mieć takie szarpanie, które no wyobraźmy sobie taki ciągnik duży napełniony cieczą. Myślę, że tam będzie około 2500 litrów wszystkiego razem takim maksymalnym ciągniku oczywiście, no to on wyleci z drogi po prostu nie.